Rację bez przytomnością. Historie niedoskonałe z podcastu manipulacje bez przytomnością. Bogna w ciszy porządkowała przyniesione przez brata przedmioty. Nie chciała przeszkadzać śpiącej tuż obok biance. Rozwiązywała pakunki i ostrożnie układała zawartość do skrzyń. Przesunęła łóżko pod ścianę i posłała. Kochana Alinka podarowała jej tyle przydatnych rzeczy. Zapakowała nawet robione szydełkiem zasłonki do okien. Bogna zawiesiła je i w chacie od razu zrobiło się jakoś weselej, przytulniej, jakoś tak po domowemu. W tej ciszy rozległo się pukanie do drzwi. Poszła otworzyć, zastanawiając się, kogo zobaczy po drugiej stronie. To Barcy. Stał w progu i bez słowa wpatrywał się w nią. Przyron osiadł na jego wąsach, a futrzana czapka i odzienie były białe od śniegu. Bogna zauważyła, że Barcy nie kwapi się, by wejść, więc ponagliła go. No wchodźże, bo mi całe ciepło z chaty wywieje. Mężczyzna ruszył się nareszcie z miejsca. Przystanął tuż za progiem, a bogna zamknęła za nim drzwi. Obserwowała go. Widziała, jak płochliwym, pozornie niedbałym spojrzeniem przemknął po śpiącej biance. Za chwilę podszedł do stołu i położył na nim jakieś zawiniątko. – Przyniosłem, bo może ci się przydać dla tej chorej dziewuchy. – Dla bianki – podpowiedziała. – No, dla niej właśnie – Dziękuję. Bogna rozwiązała zawiniątko. W środku były kubeczki do stawiania banik, wiśniówka i jakieś zawinięte w płócienną szmatkę zioła. To mi kiedyś wagrowa dała, jak żem za nie mógł. Barcy chwycił w swoje niezgrabne palce zwinięte płótno. Dobre są. Z tych zrobić na par i pić często, a te do oddychania na kaszel pomogą. Objaśniał układając na stole zawiniątka. Dziękuję, Barcy. Bogna poczuła wdzięczność dla tego wielkiego mężczyzny, który w środku nosił przecież dobre i troskliwe serce. Poczuła, że choć daleko od domu, nie jest tutaj sama, że jest ktoś, kto tuż obok czuwa nad nią. Z tego wzruszenia w jakimś serdecznym odruchu serca pocałowała Barcego w policzek. To idę do siebie, spłoszył się natychmiast. I wiesz, Bogna, że jakby to się działo, to... Tak, wiem, weszła mu w słowo. Widziała, jak jeszcze w progu rzucił ukradkowe spojrzenie w kierunku, gdzie spała Bianka. Poprawił na głowę czapkę i poszedł. Zamknęła za nim drzwi. Czuła się dziwnie. Ogarnęła ją ni to tęsknota, ni to smutek, a jednak ciepło było jej na sercu. I spokój w nim zapanował. Spokój taki jak cisza, która panowała wokół. Usiadła na brzegu swego łóżka i kładąc przytuliła się do pierzyny. Leżała tak, nie myśląc o niczym, wsłuchana w trzask ognia. Było jej dobrze. Ciepło i bezpiecznie. Na ustach powracał do niej chłód barcowego policzka. Szorstki i drapiący. I jakoś dziwnie miły. Pachnący. Czym pachnie barcy? Nigdy nie myślała o nim, że może czymś pachnieć. Pachniał lasem i końmi. Zupełnie jak Martyn, a jednak zapach Martyna był inny. Barcy nosił w sobie jeszcze jakąś inną, nieznaną woń. Czy to przez nią czuła się tak dziwnie? Pocałunek, zimna skóra, śnieg, który zmoczył jej włosy. Wtuliła twarz w chłód poduszki. Jeszcze chwilę trwała tak w upojeniu. Potem wstała. Zaparzyła zioła. Delikatnie obudziła Biankę, podała jej lekarstwa, postawiła bańki. Jak się czujesz? zapytała Bogna. Lepiej. Pokaż, zbadała dłonią jej czoło. Prawda, gorączka zelżała. Poprawię ci poduszkę. No, już. Dziękuję. Obiad zjadły nieomal w milczeniu. Bianka miała słaby apetyt. Co to? Mamy nowe łóżko? Zauważyła słabym głosem. Był tu Martin z Barcyn. Przywieźli rzeczy od Alinki, wyjaśniła Bogna. Aha, dobra ta Alinka. Potem Barcy przyszedł drugi raz. Przyniósł dla ciebie te zioła. Chciałabym już wyzdrowieć. Tylko leżę i leżę. Choroba musi się wyleżeć. Już niedługo będziesz zdrowa. Bianka odpowiedziała jej uśmiechem. Bogna siedziała jeszcze przy niej jakiś czas. Trzymała ją za rękę. Bianka przymknęła powieki i niebawem ponownie zasnęła. Bogna zajęła się zwykłą krzątaniną. Posprzątała na kuchni i dalej segregowała nowe pakunki. Zapadał już mrok. Zwiększyła więc płomień w lampce. Nagle usłyszała jakiś hałas za oknem. Podeszła i zerknęła za firanki. Do chaty zbliżał się barcy. Prowadził za sobą konia. Za chwilę zapukał do drzwi. Otwarłam mu z pytającym spojrzeniem w oczach. Odsunął się wtedy i odsłonił w tyle za sobą przyciągnięty stos drewna. Drzewo wam się już kończy. Tom przywiózł trochę, oznajmił. Rzeczywiście polana w chacie znikały coraz szybciej każdego dnia, i Bogna zaczynała zastanawiać się już nad tym, jak zdobyć, ma nowy opał i z coraz większym utęsknieniem oczekiwała wiosny. Tymczasem Barcy wnosił już do domu pierwsze kubki drew. Odziała się szybko, chcąc mu pomóc i tak razem wymijali się na tym krótkim odcinku od domu do prowizorycznych sań, nosząc w pośpiechu kolejne drwa, których niebawem w chacie urósł całkiem spory stos. Barcy dyszał, gdy skończyli. Wskazała mu więc stołek w głębi izby. Jej uwadze nie umknęło przy tym, jak ponownie wzrok jego przemknął pospiesznie po świącej biance. Nie mówiła nic. I on milczał także. Stała za nim i miała ochotę przytulić się właśnie teraz do jego wielkich odzianych w zimną skórę pleców. Nie zrobiła tego. Tak naprawdę chyba tego wcale nie chciała. Może to tęsknota za domem, za Martynem, którego Barcy teraz jej tak bardzo przypominał. Zastępował... To pójdę! Poderwał się do wyjścia. Jakby co, to... Tak, wiem. Dziękuję. Chwyciła go za odziane w grube rękawice dłonie. Spojrzała w jego twarz i ich oczy na sekundę spotkały się. Na sekundę, bo bardzo natychmiast zmieszany odwrócił wzrok. Wyszedł pospiesznie, zostawiając ją ponownie z tym dziwnym uczuciem wypełniającym serce. Nie rozumiała tego. Ze zafiranki odprowadziła Barcego wzrokiem, aż nie zniknął w mroku. Nie wiedziała, co dokładnie się z nią dzieje, ale nie rozmyślała o tym teraz. Zaczęła układać polana w kącie izby za drzwiami. Podcast Manipulacje bez przytomnością.